Te, te, pierwsza rzecz to taka, zwłaszcza to co będę mówił to jest do nowych osób, że to co tutaj widzicie, tych parę osób, to jest tylko frakcja, to jest część tych, którzy są sycharze w Lublinie. Bo nie wiem czy mamy jakieś statystyki, ale myślę, że ponad 200 osób to się lekko przewinęło albo już za 300, 300, 300 kilka lat. Jak funkcjonujemy. I to jest tak, że różne są jakby stopnie identyfikacji czy zaangażowania ludzi w Sychar. Ja tu nie chcę nic oceniać, tylko zwrócić uwagę na takich kilka kwestii. Na przykład tak mi się wydaje, tak, tak sobie myślę, że ktoś, kto przychodzi, to na przykład oczekuje, że my tutaj e, przedstawimy jakiś biznes tak Jak Jakiś idzie do dietetyka do Krzysia na przykład, bo ktoś chciał iść i zrzucić 10 kilo, czy nie mieć zadyszki po 100 metrach truchtu, to Krzysio robi taki plan i mówi, słuchaj, musisz zrobić to, tam, tamto, siamto. Więc tutaj nie ma żadnego biznes planu. Natomiast e, trzeba pamiętać o takich paru rzeczach, na przykład, że nie wystarczy, żeby być w wspólnocie, żeby było fajnie, bo można się zatrzymać na takim etapie, o wreszcie jest jakaś grupka, która mnie akceptuje, z moimi dziwactwami i fajnie, nie? To nie o to chodzi. Jak chcemy odnieść taki tak zwany sukces w kategoriach tego świata, to trzeba pracy nad sobą na dwóch płaszczyznach. Na, na płaszczyźnie, powiedzmy, psychologicznej, dlatego dużo mówimy o tych dwunastu krokach i na płaszczyźnie duchowej. To zawsze musi być dwutorowo Bo nigdy nie jest tak z punktu widzenia wiary, że jeżeli coś się pochrzaniło, to, to że Pan Bóg o coś tutaj się nie dopomina. Jeżeli coś się posypało, to na pewno Pan woła tutaj o pierwsze miejsce dla siebie. Więc pierwsza, pierwsza ścieżka to jest moje taka osobista przemiana, nawrócenie i jakieś uporządkowanie mojej relacji z Panem Bogiem. A druga to jest praca nad sobą, nad swoimi wadami, jakimiś tam dziwactwami, tym, co właśnie się okazuje, że wkurzało męża czy żonę, co, co sprawiało, że się nie dało ze mną żyć. I właśnie na to chciałem, na te rzeczy tak w skrócie chciałem zwrócić uwagę. Bo właśnie, dlaczego niektórzy się gdzieś tam pojawili w Sycharze i już ich nie ma? Bo właśnie tak mi się wydaje, zresztą to są też potwierdzone historie, że na przykład tośmy oczekiwanie, o, że pójdę do Sycharu, to tam mi właśnie dadzą złote rozwiązanie, złotą receptę, miesiąc, dwa, trzy i będzie super. No i ktoś to się tak nastawił i to się na pewno zdziwił po tych trzech miesiącach, że się nic nie wydarzyło. Tak jak ktoś zauważył, jeżeli na przykład małżeństwo się partoczyło przez kilka czy kilkanaście lat, to, tego się, to przynajmniej tyle trzeba założyć, że tyle będzie trwała na prawo. Ale oczywiście to jest brutalne i drastyczne. Ale, ale, ale e, aż tak, że może nie będzie, ale nie łudźmy się też, że. Bo różne rzeczy cudownie mogą się wydarzyć, tak? Ale e, jednak nasz wkład i nasza, nasz wysiłek jest nudzony. No to i tyle, bo tutaj już i tak przyciągnęliśmy tutaj ciurkowi, a z niektórymi to jeszcze muszę osobiście tam.